Witajcie w Cinema Podcast, audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia. Witajcie, drodzy słuchacze. Z tej strony Adrian i dziś wyjątkowy odcinek Cinema Podcastu. Wyjątkowy, bo pierwszy raz nagrywam solowo. Zobaczymy, czy poradzę sobie w formie monologu. W chwili, której to nagrywam, jest sobota 14 co oznacza, że wczoraj było takie małe, małe moje prywatne święto e, święto horroru kiedyś, gdy jeszcze nie, nie było dostępu do internetu telewizja uwielbiała na, nadawać horrory w tymże dniu zazwyczaj był to właśnie, właśnie tytułowy piątek 13 e, tak żeby pasowało, pasowało tematycznie ale częstokroć to były również inne filmy typu Koszmar z ulicy wiązów, czy można było, można było w cyklach nocnych e, zobaczyć takie, takie rzeczy jak Mugła carpentera, jak Noc Żywych Trupów, Judge'a i Romero. I zazwyczaj, jak, jak wspominam sobie te cykle, które już, już dziś e, trudno, trudno spotkać w telewizji, tak częstokroć zazwyczaj, zawsze, gdy nastaje ten, ten dzień, mam ochotę obejrzeć jakiś horror, jak nie cztery. I wczorajszego dnia wybrałem się do, do Heliosa na maraton grozy, ponieważ z tejże okazji również yy, sieć, sieć King Helios yy, zorganizowała, zorganizowała sobie ma, cykliczny jeden z cyklicznych maratonów nocnych, a w sieci Helios to już nie, pierwszy, nie pierwsza taka ich impreza. Maratony horrorów to, to u nich wręcz standard co dwumiesięczny. Co dwa miesiące spotykam się z tymi samymi znajomymi, żeby całą noc siedzieć i oglądać na wielkim ekranie różne, różne straszydła, które nam tam przygotował, przygotował ten multiplex Zresztą do Heliosa mam olbrzymi szacunek za, za ten cykl pokazów i zwłaszcza za dobór tytułów, jakie, jakimi zazwyczaj żongluje ponieważ na ogół, na ogół inne multiplexy typu Cinema City czy Multikino Korzysta z, jeśli robi już maratony horrorów choćby na Halloween, korzysta z zestawów patrząc na, na to co jest w dystrybucji, natomiast Helios zawsze się stara, żeby chociaż jeden film był spoza, spoza dystrybucji kinowej, jeden film został wyświetlany specjalnie tylko i wyłącznie po to, po ten maraton pod ten maraton. No i inna sprawa, że nieraz przechodzą, przechodzą w ogóle moje najśmielsze oszukiwania, kiedy to na przykład w ostatni Halloween puścili y, dwa cykle, dwa cykle składające się z samych premier, więc mieliśmy do obejrzenia osiem filmów premierowo i te dwa cykle powtarzali. Powtarzali zarówno w samo Halloween, czyli w, w tym wypadku w 2016 roku wypadło ono w poniedziałek, jak i w piątek przy, poprzedzający ten Halloween. Można było obejrzeć wszystkie osiem filmów. No i za to bardzo cenię sobie Helios. Mimo, że te filmy nie zawsze są dobrej jakości, to to, że można premierowo coś zobaczyć i to jeszcze częstokroć Helios pokazuje filmy spoza, spoza Stanów Zjednoczonych, co jest już w ogóle wyjątkowe na maratonach, maratonach grozy w multiplexach to bardzo, bardzo wyjątkowa rzecz. Te maratony oczywiście mają swoją specyfikę, jak wszystkie zresztą. Jak ktoś kiedyś był na jakimkolwiek no, nocnym maratonie grozy w multiplexie Przekona się szybko, że publika publika tego, tego typu wydarzeń to najgorsza publika jaka może być. Owszem, na nocnych maratonach filmów fantazy typu Avengers typu Wace Pierścieni publika zazwyczaj jest, jest super. Jest raczej bandą geeków, którzy chętnie porozmawiają o ulubionym uniwersum z tobą. Natomiast maratony, maratony grozy często przyciągają po prostu pijaną młodzież, która ma okazję spędzić noc poza domem i generalnie ta młodzież raczej komentuje, właśnie często kryć seans przeszkadza, zachowuje się głośno, no podobno zdarzają się nawet bardziej ekstremalne, ekstremalne przypadki. W rzeszowskich, w rzeszowskich kinach, jak pierwszy raz zacząłem uczęszczać na, na maratony horrorów jako fan, fan gatunku, to faktycznie bardzo mi to doskwierało. Teraz mam wrażenie, że to wszystko się uspokaja. Być może, że sama młodzież się uspokaja, przy czym zawsze, ale to zawsze są jacyś delikwenci, którzy będą przeszkadzać, będą gadać. No to jak wiadomo nie jest, nie jest przyjemne, jeśli ktoś nie lubi takich sytuacji, warto sobie pomyśleć, pomyśleć, i wy, pomyśleć wcześniej i wybrać logistycznie dość dobre miejsce, żeby nie pchać się, nie pchać się w środek tłumu. Ja oszczegam, że, że no specyfika tych, tego wszystkiego czasami często nie sprzyja horrorowi, nie sprzyja temu, żeby film mógł wytworzyć odpowiednie, odpowiednie napięcie bo przeszkadzalscy są, są wszędzie bądź przeszkadzalscy zawsze się znajdą na takim, na takim wydarzeniu przy czym no, nie chciałem oceniać nie, nie skupię się tutaj na ocenianiu specyfiki takich wydarzeń postaram się przybliżyć wam dokładnie dwie premiery, które miały ostatnio miejsce jedna to autopsja Jane Doe Film, który dosłownie w piątek 13 wszedł, wszedł do kin, czyli yy, zobaczymy, kiedy to zmontuje, ale najprawdopodobniej będziecie mieli dużo czasu, żeby go zobaczyć. I drugi film, y, Aplikacja, film, który miał premierę 30 grudnia i który również jest dość popularny, przynajmniej z tego, co widzę w multiplexach, więc prawdopodobnie będziecie mogli go yy, dorwać, przy czym yy, przybliżę Wam, czy w ogóle chcecie dorwać jeden i drugi. Postaram się po prostu zestawić ze sobą dwa horrory, które w styczniu, ma, mają okaz które w styczniu macie okazję obejrzeć i który wybrać, jeśli, jeśli lubicie tego typu kino. Oba filmy widziałem właśnie na rzeczonym maratonie, czyli to nie były, to nie były te premierówki, które, za które tak chwalę Helios. Puszczone było oprócz tego dwa filmy, Sauna i Kanibal ze Szkocji oraz film Roczny Dom, Mroczny Dom nawet pozytywnie mnie zaskoczył, przy czym e, po prostu spodziewałem, nie spodziewałem się po nim niczego, a tutaj dostałem dziwaczną, mroczną baśń. Natomiast e, Saunay, Kanibal ze Szkocji to była premierówka, e, której normalnie nie można dostać w kinach, tak jak zresztą Mroczny Dom. E, to, to film już poniżej, poniżej moich oczekiwań, mocne gore z pięknymi krajobrazami Szkocji. Przy czym film, film bardzo, z bardzo dziurawym scenariuszem, który, który wspina się już na takie wyżyny absurdu, że pozostawia jednak nie niesmak. Natomiast już wracając, już przechodząc do tematu, tematu odcinka, czyli do autopsji Jane Doe i do aplikacji. Autopsja Jane Doe jest filmem, który zbiera bardzo pozytywną prasę w ostatnich tygodniach. Jest filmem Andre Owredala, człowieka, który jest odpowiedzialny za łowcę troli. Norweski film, który również zebrał dość dobre recenzje, przy czym e, tego filmu nie, nie dane było mi zobaczyć. Natomiast Autopsja Jane Doe jest jego filmem na ziemi brytyjskiej, Jest e, w zasadzie brytyjskim horrorem, e, można by powiedzieć, niezależnym, zrobionym za mały budżet, bo przecież, e, bo przecież dzieje się na, w obrębach jednego domu. I, e, i przy użyciu pff, góra dziesięciu aktorów, i w skupieniu się na i tak skupiając się na zaledwie kilku, można policzyć na palcach yy, jednej ręki, tych, którzy pojawiają się, pojawiają się w tym filmie więcej niż pięć, przez 5 minut, historia kręci się wokół tytułowej Jane Doe. To ciało, niezidentyfikowane ciało, znalezione na strychu domu, w którym wydarzyła się jakaś masakra. Szeryf hrabstwa, nie ma pojęcia jak do tego wszystkiego doszło, nie wiedząc co powie prasie, zdecyduje się, by wysłać to ciało do dwóch patologów, ponieważ nie ma najmniejszego pojęcia, w jaki sposób doszło do, do, jej śmi do śmierci i jaki to ma w ogóle związek z masakrą. Ciało Jane Doe trafia do dwóch patologów. E, ojca i syna, którzy mają na imię In Tilden, i Aus Austin i Tommy. Tommy to ojciec, Austin to, to syn. Ojciec jest jednym z najlepszych patologów w, w okolicy. Osobą, która bezbłędnie... Często Częstokroć bezbłędnie trafia sedno, e, ustalając, ustalając przyczynę śmierci. Syn uczy się, uczy się do tego zawodu, przy czym nie z własnej, e, z własnej chęci, bardziej po prostu wspiera ojca, który przeżył niedawno tragedię, śmierć żony. I e, razem zajmują się tymi, tymi wszystkimi autopsjami. W sprawach zawodowych dogadują się świetnie. W sprawach patologii, patologii sądowej są profes, profesjonalistami. Tymczasem, gdy trafia do nich na stół Jane Doe, zaczyna się coś dziwnego. Nie tylko, nie, nie tylko trudno ustalić, jak doszło do tego zgonu, ale również ten cały zgon ma jakąś dziwaczną otoczkę. Ta śmierć nie jest wcale zwykły, ani zwykłym morderstwem, ani jakimś przypadkowym zgonem. Ale o tym wszystkim już dowiemy się z filmu. Sam film e, będzie, sam film e, przynajmniej, przynajmniej moim zdaniem nie do końca pasuje do idei w ogóle maratonów filmowych. Natomiast idealnie pasuje na salę kinową. E, sam reżyser ma widać talent do powolnego popychania akcji do przodu. Nie lubi jakiejś mocnej muzyki, która gdzieś tam wypełnia, wypełnia wszystko. Reżyser lubi pokazywać wnętrza, w których będzie się wszystko działo. Bądzić, bądzić kamerą po pustych przestrzeniach które, które dopiero później Gdy pojawią się bohaterowie Te przestrzenie dopiero później zostaną wypełnione Ten styl Może mu przysporzyć trochę antyfanów Przy czym no, trzeba, trzeba podkreślić Że autopsja Jane Doe jednak nie jest Autopsja Jane Doe też mimo swojej prasy Nie jest filmem Jakimś uniwersalnym Jest filmem przeznaczonym głównie dla fanów horroru To jest film którego celem w 90% jest straszenie, jest wywołanie grozy, grozy. Nie znajdziecie tutaj większego kontekstu, chociaż samo, sama, sama idea autopsji, pokazanie jej w centrum i pokazanie jej dość dokładnie jest, jest już ciekawym pomysłem na wstępie, to przygotujcie się, że ten film będzie głównie prze, miał przerażać widza i będzie skierowany dla tych, którzy faktycznie lubią poważne kino, bo żartów tu, żartów tu niewiele, nie ma tutaj jakiegoś zdystansowania dystan tej, tej tematyki nie, nie będzie tutaj jakiegoś ważnego komunikatu pod spodem, pod filmem Nie będzie jakiejś metafory tego, tego strachu A przynajmniej nie tak istotne jak mieliśmy to miejsce na przykład właśnie w filmie The Witch Czy w filmie It Follows Autopsja Jane Doe yy, jako straszak nie jest jednak takim bezmyślnym yy, przerażaczem ja, ja oglądałem kiedyś na maratonach film po drugiej stronie drzwi, gdzie cały czas trzymano nas, y, trzymano nas w jakimś mrocznym klimacie, klimacie tajemnicy i po prostu co trzy minuty coś wyskakiwało Autopsja Jane Doe y, również, również atakuje nas tak zwanymi jumpscaresami jabs, od czasu do czasu coś nagle faktycznie wyskoczy za kadru ale ten film y, ma bardzo przemyślany klimat, klimat budowany zarówno dzięki formie wizualnej bo widać, że zdjęcia są tutaj, tutaj świetne jak i dzięki, dzięki zabawie z, z klasycznym horrorem. Mamy tutaj bardzo różne sposoby, w jakie, w jakie można przestraszyć widza. Nie tylko jumpscaresy, są również postacie, jakieś motywy, motywy okultystyczne, motywy grozy osobistej, takiej względem postaci. Jest, jest tutaj jakaś tajemnica, której odkrycie, odkrycie jest coraz bliższe, ale też sami nie wiemy, czy chcemy czy bohaterowie chcą, chcą to poznać, to wszystko do pewnego momentu jest naprawdę rewelacyjnie poprowadzone. Już nawet ty, dlatego, że jest tak ładnie nakręcone, że jest tak świetnie zagrane, że jest utrzymany w takiej, w takiej sterylności. Tak, po pewnym czasie zawsze takie kino jednak zawodzi. Ja bardzo, bardzo mi się podoba ten film i fani horroru na pewno powinni na niego pójść. To jest absolutnie kino przeznaczone pod nich, jeśli chcą poczuć, jeśli lubią grozę, ten film, ten film jest nią wypełniony. Natomiast e, po pewnym czasie jednak brakuje mi tego, żeby ten film o czymś więcej opowiedział. E, samo rozwiązanie zagadki stwarza jednak więcej, więcej pytań, niż mieliśmy je na początku. To doprowadza do takiej e, lekkiego zmieszania, w, zmieszania widza. Plus są tu takie schematy już nieznośne. E, na przykład jak, jak w pewnym momencie główny bohater będzie patrzył na pusty korytarz przez... przez e, dziurę w drzwiach, to bądźcie pewni coś nagle po prostu wyskoczy mu wyskoczy mu w tej dziurze to jest, to jest tak bardzo przewidywalne w niektórych momentach że tym większy, tym większy mój zawód bo klimat jaki stworzono w tym filmie jest potężny jest naprawdę monstrualny zadbano by w ogóle już sam punkt wyjścia sama autopsja jako, jako temat wokół którego kręci się horror sam punkt wyjścia jest niesamowicie intrygujący i o tyle jak w pierwsze 30 minut schłoniemy na, naprawdę coś niesamowitego tak później nasz entuzjazm powolutku spada, powolutku też yy, reżyser już jakoś, jakoś yy, nie rozwiązuje konfliktu między postaciami nie, nie daje im się jakoś wykazać yy, wykazać intelektualnie niektóre, niektóre rozwiązania zostają im podane wręcz do ręki to psuje Podsuję poczucie jakiejś tam podróży z nimi do, do jądra, tej tajemnicy, którą, którą oni tam powoli wykopują. To jest film, który absolutnie polecam i absolutnie wątpię, że byście się zawiedli, jeśli macie coś do wyboru, e, jeśli, jeśli coś co macie z katalogu horrorów coś do wyboru w styczniu, to i tak nie znajdziecie nic lepszego. Aplikacja będzie zawodem i o tym, o tym zaraz powiem i to sporym zawodem, natomiast nadchodzący Trine to Busan z my MyFly'a warto to zobaczyć, to jest kino, kino niezmiernie zabawne, ale też niesamowicie patetyczne. Przy, przy tym zestawie to naprawdę autopsy Jane Doe i tak jest najlepiej wyśrodkowana, najlepiej wyważonym kinem, ale nadal nie jest niczym więcej niż, niż po prostu dobrze skrojonym straszakiem. By brak mi jakiejś większej refleksji w tym wszystkim. Natomiast z drugiej strony brykady mamy film Aplikacja. Film Aplikacja jest filmem dwóch braci, debiutantów. Abela i Berli Wang. I to jest film, którego po prostu nawet nie spodziewałem się zobaczyć w Multiplexie. To jest totalne kuriozum. Jak w multiplexach często trafiam na... Trafiam, idąc na horror, trafiam na jakieś takie straszaki, które oparte są non stop na scaresach, na obklepanych schematach. Ta aplikacja jest nie tylko filmem ultraschematycznym. Jest filmem, który zupełnie nie wie, czym chce być. Cała historia zaczyna się od, od nawiedzonej aplikacji i to już wiadomo, że będzie to działać jak kaseta The Ring. Że ktoś wysyła jednej osobie tą aplikację, ona się rozsyła dalej i zaraża ludzi i ci ludzie w jakiś tam sposób, w ten czy inny sposób umierają. Wszystko zaczyna się od, od jednej z bohaterek Niki i od jej śmierci. Ona ginie w tajemniczych okolicznościach. Piątka i przyjaciół następnego dnia dostaje od, od skąta właśnie Niki tytułową apkę. Po prostu jest ona taką jakąś wersją Siri, przy czym rozmawia się z nią bardzo płynnie. Na co główni bohaterowie zupełnie nie zwracają uwagi. Oni dostają, dostają normalnie aplikację na komórkę Ona i ona z nimi rozmawia. Potrafi im wyłączyć światło w, w domu pokazując jaką ma wielką władzę. A bohaterowie, mimo że znając, znają możliwości współczesnej technologii, dla nich to jest chyba coś, coś absolutnie zwyczajnego, bo następnego dnia zapominają o tym, przechodzą do swoich, swoich problemów. Dopiero w momencie, gdy ta aplikacja zaczyna stwarzać realne zagrożenia w postaci dziwnych wizji, dopiero wtedy łączą się, żeby walczyć, walczyć z tym wszystkim. I mamy tutaj patent, który mógłby, z którego można by zrobić choćby przyzwoity horror, choćby właśnie oparty na, na jumpscaresach, taki dla publiczności mało wybrednej, uzbudowany na schematach, ale jakoś przynajmniej trzymający w napięciu przez jakiś czas. Yy, tutaj nie mamy absolutnie tego. Tutaj mamy film, który balansuje na krawędzi parodii i to świadomej parodii horrorów, a na granicy faktycznie takiego schematycznego kiczu, który chce, żebyśmy brali go poważnie. Już yy, największe, największe moje rozbawienie już na początku zbudziła historia głównej bohaterki, kiedy yy, głównej bohaterki o jej imię Alice, kiedy wspominała zmarłą Niki. Wspominała to historyką, którą, którą czuję, że muszę przytoczyć. Historyka brzmiała tak. Kiedy byłam mała, poznałam Niki na lekcji plastyki robiliśmy żurawie. i podszedł do mnie największy łowuziar ze szkoły i zniszczył mojego żurawia i wtedy Niki podeszła do niego i zniszczyła jego żurawia i wtedy zobaczyła to nasza nauczycielka podeszła do Niki i zniszczyła jej żurawia i tak oto wiedziałam, że ja i Niki będziemy przyjaciółkami taka scena która w dodatku odbywa się w pewnym sensie zaraz po stypie kiedy bohaterki sobie wspominają swoją przyjaciółkę i taka opowiastka to już jest fatalny sposób rozrysowania tego jakie były relacje przyjaciółek a przy okazji fatalna historyjka, która w domyśle chyba miała nas wzruszyć potem jest jeszcze gorzej wszyscy bohaterowie są oparci na stereotypach, na schematach jeden z bohaterów ma bardzo cierpi z tego powodu, że jest czarnoskóry bo uważa, że wszyscy go dyskryminują wokół przez, przez ten kolor skóry i jego, jego bronią jest to, że on w autobusie wygwizduje sobie Chopina i odwraca się do osoby, która, która patrzy na niego takim dyskryminacyjnym wzrokiem i mówi patrz, znam, znam Chopina, czyli jestem wybitny, nie jestem zwykłym murzynem, rozumiesz? I jeśli w taki sposób bohatery, reżyserowie chcą walczyć ze stereotypami, to, to gratuluję. No. Ten film jest też o tyle, o tyle kuriozalny, że po prostu w pewnym momencie faktycznie zamierzenie zamienia się w parodię. W parodii o czym, o czym już wspominałem. I dosłownie, dosłownie, jeden z bohaterów jest Azjatą, i <głos> jego, jego dopada w pewnym, pewnym sensie coś w stylu kląt w Ringu. Jego ciotka zresztą też ma historię, którą identyczną jak Sadako z Ringu, i e, tego nie można traktować poważnie. I to w, w samym filmie zostało sprzedane jako żart. Pojawiają się tutaj groteskowe postacie, które plotą jakieś, jakieś bzdury. Pojawiają się tutaj sceny identycznie, identycznie wyśmiew autentycznie wyśmiewające schemat y horroru typu, że z bohaterowie znajdują ciało i zaraz obok taśmę analogową i głos zewnątrz tłumaczy im y sens całej klątwy. To są, y to są wszystko rzeczy podane ni na niepoważnie, a potem w, w następnych scenach już reżyser wraca znowu do tonu, se do serioznego tonu i ja nie mam najmniejszego pojęcia jak to miało wszystko wyglądać. Już nawet sam styl kręcenia tego filmu jest dziwaczny. Obiektyw kamery czasami pada pod różnymi kątami, e, czasami kręci bohaterów z daleka, ale bardzo rzadko, a najczęściej jest strasznie blisko nich. Jedyny powód jaki ja znajduję w tym w stylu kręcenia, jest taki, że po prostu twórcy za lubili zaglądać aktorce która najczęściej znaje granie do dekoltu, no bo nie, nie potrafię sobie inaczej wytłumaczyć dlaczego ta kamera jest tak blisko tych wszystkich bohaterów, bo to nie jest próba zrobienia drugiego, ży drugiego życia Adeli, a zwykły, zwykły tak kampowy horror i to nawet jako kampowy horror się nie sprawdza y jeszcze przechodząc do, te do tej całości, ten film jest absolutną zdrzynką z czego się da Najwięcej tutaj znajdziemy z książki To Stephen Kinga. Główni bohaterowie mają tą aplikację i ta aplikacja jest tak jakby, ta aplikacja przedostaje się do, nich, do ich życia, zmieniając się w koszmary, których najbardziej się pali. No bardzo szybko zrozumiem, bardzo szybko zdamy sobie sprawę, że też Clown Pennywise w książce To też przybierał kształty największych strachów bohaterów i też w jakiś sposób ich tak prześladował. No to, że główni bohaterowie co prawda są bardziej klubem VIPów niż klubem frajerów, ale nie zmienia to faktu, że też to zaczyna się w, w przynajmniej w dorosłym epizodzie bohaterów od śmierci jednego z bohaterów, tej szóstki grupki z książki. Tak tutaj też mamy sześcioro bohaterów, zostaje ich piątka i muszą wyjaśnić co się, co się dzieje. Mnóstwo tu, y, to tutaj bardzo mocno schemat It Follows, cała opcja, cała klątwa, którą w It Follows y, przekazujemy. Tutaj też aplikacja w ten sposób y, jest przekazywana i y, bardzo podobnie odkrywa się, tudzież prób, próbuje się z nią walczyć, odkrywa się też y, skąd, skąd nadeszła, szuka się tego, kto, kto jej przekazał. I y, w identycznym toku też bohaterowie zaczynają rozumować. Już same wątki, które zresztą porusza ten film, y, też po prostu czerpią garściami z It Follows, no bo mamy tutaj też świat, w którym bohaterowie ledwo się porozumiewają z rodzicami, rodzice są gdzieś zawsze tam po boku, przy czym to w aplikacji, jak w It Follows miało to jakiś powód, tak w aplikacji po prostu zabrakło chyba budżetu na starszych aktorów i dlatego tak, tak nie ma dorosłych w tym, w tym świecie. W tym filmie tak samo jest zresztą z tym całą tematyką strachu przed dorosłością, tutaj po prostu zostają on pokazany tak, że bohaterowie od czasu do czasu się miotają i mówią nie wiem co chcę zrobić w przyszłości, nie wiem kim chcę być, a gdzieś tam na końcu, na końcu jak się domyślacie nagle, nagle sobie chwilę porozmieniają i mówią a wiem kim chcę być. Cała, to jest cała opowieść o stawaniu się dorosłym, jaką uwiecznili e, na taśmie filmowej twórcy aplikacji. Zresztą. I ten film jest naprawdę niesamowicie kuriozalny. Ja już zacząłem wyliczać, z czego ten film czerpie. No, znajdziemy tutaj nawiązanie do gry Five Days, Days in Freddy. Znajdziemy tutaj e, zrękę z ringu. Znajdziemy tu nawet e, scenę w szkole w, ze snem, która jest żywcem wyjęta z koszmaru różnicy wiązów. Więc e, ten film to jest klisza na kliszy i to jest strasznie źle wykoślawiona, strasznie przeinaczona. A najgorsze, że ja nie wiem w ogóle, czy ja, czy ja się mam tu śmiać, czy płakać, no bo tu jest naprawdę niektóre żarty, które, które też świadomie nam sprzedają twórcy, są żałosne, są na poziomie zera. Nie ma tutaj żadnego żadnego poczucia zagrożenia, a od czasu do czasu reżyser chce, żebyśmy się bali. Nie ma tutaj żadnego autentycznego, autentycznie śmiesznego żartu. A reżyser chce, żebyśmy się śmiali. Nie ma tutaj... W zasadzie nic logicznego i ja mogę ten film polecić tylko i wyłącznie, wyłącznie do zobaczenia już w zaciszy domowym e, i to naprawdę pod wpływem, pod wpływem alkoholu. Ja jestem w ogóle zdziwiony, że taki film w ogóle trafił do dystrybucji, to, jest, y, też, to nie jest też dzieło, które wygląda na jakieś wysokobudżetowe stylizacje wszystkich tych strachów, które prześladują bohaterów może i są wykonane starannie, przy czym ostatecznie ta staranność i tak idzie na marne. Bo tak groteskowo, tak groteskowo stworzone postacie, które, które mają straszyć w, jednym, w, jednym moment, w pewnym momencie, główną bohaterkę ściga jej Misio, bo jej największym koszmarem był Misio z dzieciństwa, którego dostała od, od ojca, który, który dość szybko opuścił, opuścił rodzinę. No to, to, jest, to jest naprawdę koszmarnie głupia scena. Zobaczycie w poklatkowej animacji misia biegnącego, biegnącego za uciekającą, uciekającą dziewczyną. No, głupio to, to wygląda, i głupich scen jest tutaj naprawdę dużo. Ja chciałbym je, jak póki mam czas, te chciałbym je opowiedzieć wszystkie. I, I naprawdę, mina, jaką ja miałem tam w kinie, jak, jak na to wszystko patrzyłem, to, były, to było kilka face palmów, to było kilka opadów szczęki. To było zdziwienie, irytacja, szok, co ja, co ja w ogóle widzę. Yy, może niektórych zachęciłem, bo konezerzy złego złe kina, wiadomo, mogą w to celować, ale myślę, że, ja, że nie warto na to wydawać pieniędzy. Także z, yy, jeśli macie wybór, absolutnie autopsja Jane Doe jest wyborem słusznym. Jeśli chcecie horroru, jeśli potrzebujecie kina grozy, to tak. Aplikacja jest <grym> filmem nie tylko zbędnym w polskich kinach, ale w ogóle filmem, którym, którym, przy którym stracicie czas tak więc wybór podkreślałem dość jasno mam nadzieję, że nie będę miał problemu z montażem bo dość mocno się tutaj plątałem w tym, w tym co ja mówię mam nadzieję, że mój solowy podcast jakoś się udał i że będzie to w ogóle wstęp do nowych możliwości że nauczę się już bardziej płynnie mówić bez, bez rozmówców co da mi szerszą możliwość też recenzowania różnych filmów, bo umówimy, umówiliśmy się, nieraz gadaliśmy z Grześkiem i z Łukaszem, że nie każdy film wpada w nasze wspólne gusta, a bardzo chcielibyśmy powiedzieć jednak o wielu, wielu z tych filmów. Tak więc od nich też powoli, powoli możecie się spodziewać, spodziewać solowych podcastów, bo o tych, o tych od czasu do czasu mówili. A w najbliższym czasie prawdopodobnie usłyszymy się pełną ekipą jeszcze zobaczymy kiedy, ale jak widzicie, cinema, podcast się rozkręca. Także myślę, że machina ruszyła i wszystko będzie dobrze. Trzymajcie się więc i do usłyszenia w kolejnych podcastach.